In the, when we have finished this session uh, we're going to break for lunch. Kiedy gdy zakończymy tą sesję to zrobimy sobie przerwę na lunch, czyli dłuższą przerwę na coś do zjedzenia. And uh, when we come back after lunch I, gdy po tej przerwie, uh, we're going to have a a prayer time together. Będziemy mieli czas modlitwy. Join so, that prayer time it'll be an opportunity for you to respond. W tym czasie w czasie modlitwy będziesz miał okazję, żeby odpowiedzieć bo jest niesamowicie ważne, żebyśmy mieli taki czas i w... możliwość odpowiedzi i możliwość usługiwania jedni drugim opportunity to wait upon the Lord możliwość na oczekiwanie na głos Pana, well, we can say, Come, Holy gdy będziemy mogli powiedzieć przyjdź Duchu Święty. Uh, I'm going to read, uh, Będę czytał z Kolosan, z listu do Kolosan, z rozdziału pierwszego, werset 28-29. To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Okay, 28, 29. The, the Apostle Paul in these two verses summarizes the purpose of his ministry. W tych dwóch wersach apostoł Paweł podsumowuje swoją misję. Mówi, że ogłaszają Jego. Jeśli dzisiaj jesteś liderem, lub gdy masz takie aspiracje, żeby być liderem, some kind of leadership position. Jeśli chciałbyś zająć w przyszłości jakąś pozycję liderską, well to, to będzie bardzo dobrze, jeżeli po prostu skopiujemy albo będziemy naśladować Pawła. He says, we proclaim him. He's talking about Christ. Bo Paweł mówi, my ogłaszamy Jego, czyli Chrystusa. Paul's emphasis was Jesus Christ. Paweł kładzie nacisk na Jezusa Chrystusa. Są tacy ludzie, tacy pastorzy i takie kościoły, które nie czynią tego samego, nie, nie robią tego samego, nie głoszą Chrystusa, czy też nie głoszą Ewangelii z naciskiem na Jezusa Chrystusa. Maybe they're proclaiming an extreme prosperity gospel. Może głoszą niesamowitą, wspaniałą Ewangelię sukcesu. Maybe they are on how you can get rich. Może kładą nacisk na to, jak możesz zostać bogaty. Maybe some other or Może kładą nacisk na jakąś inną śmieszną doktrynę. Paul Whom we should follow along with Jesus, says, we proclaim Jesus. Paweł, którego zaraz po Jezusie powinniśmy naśladować, mówi, My ogłaszamy Jezusa. W tej słowie, którą Bóg mi powierzył, naśladuje Pawła w ten sposób, że kładę nacisk na Jezusa Chrystusa. The second thing he says in this verse is, He's admonishing. Drugą rzecz którą, którą Paweł tutaj mówi jest is... okay. że on że on ostrzega were ostrzega lub napomina Było, było takie małże... taka para w naszym kościele, którzy po prostu zaczęli mieszkać razem zaczęli... Tak więc odwiedziłem ich w ich domu i zapytałem ich, słuchajcie, dlaczego nie jesteście jeszcze małżeństwem, a mieszkacie razem? I zapytałem tego mężczyznę, powiedziałem, słuchaj, czy ją kochasz? A on powiedział, jasne. Zapytałem kobietę, czy kochasz tego mężczyznę? A ona odpowiedziała, tak. Więc powiedziałem temu mężczyźnie i zasugerowałem mu: słuchaj, powinieneś wyprowadzić się z domu dzisiaj. And you should decide to get married powinieneś zdecydować, żeby się ożenić z tą kobietą. So day, A więc tego samego dnia ten człowiek wyprowadził się z nich mieszkania. Married, A gdy się już, gdy już wyszli za siebie, gdy już się pobrali i zaczęli ze sobą znowu mieszkać. It is for you and I to warn więc jest niesamowicie ważne dla mnie i dla Ciebie, żeby się nauczyć, jak ostrzegać lub napominać ludzi. Ludzie mnie w moim życiu Naprawdę, miałem takich ludzi, którzy mnie ostrzegali lub napominali. Kolejna rzecz, którą się, którą, której się uczymy od Pawła jest to, że Paweł najpierw mówi, że ogłaszamy Jezusa, następnie mówi, że ostrzegamy lub napominamy, a trzecią rzeczą jest the third thing is, na, że nauczamy każdego w mądrości, nauczamy każdego w mądrości. He, he was with all A więc Paweł nauczał wszystkich ludzi w mądrości. A więc to Paweł robił tak, E, nacisk kładł na Jezusa Chrystusa, people, napominał, ostrzegał ludzi and with all i nauczał ludzi w mądrości. For what po co to wszystko? I on nam tłumaczy, po co to wszystko, żeby, żeby ludzi zaprezentować przed Chrystusem e, w doskonałych, jako doskonałych. That's why Paul the Apostle Oto dlaczego Paweł apostoł ogłasza Jezusa, kładzie nacisk na Jezusa. Żeby ludzie stali się perfekcyjni, doskonali w Chrystusie. A jeśli jeszcze nie znają Chrystusa, żeby mogli do Niego przyjść. Inna wersja mówi tak. So that they could become mature individuals. Inna wersja mówi, żeby, żeby oni stali się dojrzali w Chrystusie. My work and ministry as a leader Moja służba jako lidera has end ma pewien, pewien ostatni cel. I have a goal. Mam swój cel. W Duchu Świętym, w tej służbie, którą posługuję, mam pewien cel. Paul had this aim, goal. I Paweł miał tak samo cel w swojej służbie. To bring all people as mature people. Żeby chrześcijanie stawali się dojrzałymi chrześcijanami. One day I knocked at this house. Pewnego dnia zapukałem do pewnego domu. I, I przeprowadziłem takie badanie wywiad z człowiekiem, którego wcześniej nie widziałem. Door, I Mężczyzna otworzył drzwi, stał w drzwiach swojego domu, ja stałem na ulicy przed. I said, Sir, jestem z i am from so and so i powiedziałem, proszę Pana, jestem z takiego i takiego kościoła, czy mógłbym, mógłbyś poświęcić mi, mógłby Pan poświęcić mi kilka minut, żebyśmy mogli przeprowadzić pewne badanie? A więc przeprowadziłem to badanie And, um, I, said goodbye to him. i powiedziałem mu do widzenia. And as I went away, I made a gdy już odchodziłem, to zrobiłem jeszcze notatkę dodatkową żeby jeszcze do tego człowieka wrócić w przyszłości. Po jakimś czasie nasz Kościół zorganizował akcję ewangelizacyjną, więc poszedłem do tego samego domu, żeby go zaprosić. Gdy otworzył drzwi swojego domu, zaczęliśmy konwersować, zaczęliśmy rozmawiać na, na progu. Powiedziałem do tego wielkiego człowieka, Can I come inside your house? Czy, czy mogłem, mogę wejść do Twojego domu? I stepped into his house. Więc zrobiłem krok, wszedłem do jego domu and met his wife, Barbara. i wtedy spotkałem jego żonę, Barbarę. I powiedziałem temu człowiekowi, chciałbym zapytać Cię do spotkania do spotkania, a mamy do spotkania do who will speak about Christ and about life. Will you and Barbara, your wife, come as my guests? Chciałbym was zaprosić, chciałbym ciebie, twoją żonę, Barbarę i ciebie zaprosić do naszego kościoła na obiad, po którym będzie mówca. Bardzo was serdecznie zapraszam, jako moich personalnych gości. This was the second time I ever spoke to this man, the second time I ever saw him in my life. Drugi raz w życiu widziałem tego człowieka. Drugi raz się z nim spotkałem. The man came to the dinner, Człowiek przyszedł na e, obiad? Około 120 ludzi oprócz niego jeszcze się pojawiło. 60% z tych osób było niechrześcijanami, ludźmi spoza kościoła. Nie znali Jezusa. Mieliśmy wspaniały. We paid for all our guest's food. Zapłaciliśmy za naszych przyjaciół, tych, którzy których zapłaciliśmy. Aha, to było zorganizowane we w, w wspaniałym, pięciogwiazdkowym hotelu w Wielkim Mieście. Po obiedzie wyszedł mówca i mówił o Jezusie. Suitable for that setting. E, mówił o Jezusie w taki sposób, żeby to było do przyjęcia dla tych ludzi. I turned to the man and said to him, well, what do you think? Odwróciłem się w pewnym momencie do tego człowieka i powiedziałem, słuchaj, co ty na ten temat myślisz? A on na to odpowiedział, słuchajcie, wy jest w was coś, coś macie, czego ja nie mam. I wtedy zapytałem go, słuchaj, czy otworzyłeś swoje drzwi, swoje serce dla Jezusa, gdy ten człowiek mówił? I on odpowiedział, że nie. And I wtedy zacząłem z nim rozmawiać. I said, zacząłem prosić go, czy mogę przyjść w następnym tygodniu do Twojego domu. next the the evening, I znowu jestem po tygodniu w jego domu. spędziliśmy razem trzy godziny. Na końcu spotkania dałem mu swoją książkę, I powiedziałem. Jeśli przeczytasz tą książkę i oddasz swoje życie Jezusowi, to po prostu mi powiedz, daj mi znać. Jeśli zrobisz to w kilku kolejnych dni, to po prostu zadzwoń do mnie i mi o tym powiedz. Nie oddzwonił. Ja do Niego oddzwoniłem. Widzicie, ja po prostu podążałem za tym, nie dawałem Mu spokoju. Duch Święty powiedział mi, żebym mu nie dał spokoju, żebym podążał za tym. Duch Święty powiedział mi, żebym zapukał do jego drzwi. Duch Święty sześć miesięcy później powiedział mi, żebym poszedł do jego domu, zapukał ponownie i zaprosił go na obiad. Potem Duch Święty podczas tego obiadu powiedział mi, że mam niejako zaprosić siebie samego do jego domu ponownie, żeby znowu z nim rozmawiać. We left that night. He read the booklet and he got on the floor knees and gave his life to Jesus. Okazało się, że tego po raz, gdy byłem u niego po raz trzeci, to on przeczytał tę książkę po moim wyjściu, następnie Uklonł na podłodze i oddał swoje życie Jezusowi. Wow. to come to church. I zaczął przychodzić do kościoła. went Nigdy wcześniej nie chodził do kościoła. He joined the leadership of the church po jakimś czasie został jednym z liderów w kościele. Następnie poszedł do seminarium teologicznego na dwa lata, żeby studiować, przygotować się do służby. A I został pastorem. Amen. My job, my, my, my I moim celem w tym wszystkim, co robiłem, było, żeby żeby sprawić, żeby on był dojrzalły. So, I said to him one day, like the week after he became a Christian, I said to him. Ty dzień po tym, jak został chrześcijaninem, powiedziałem mu. You have three little children. Masz trzy małe dzieci. And it's difficult for you to come out in the evening sometimes. Masz trójkę małych dzieci, ciężko ci będzie przechodzić po południu. Would you like me and some people from our church to come to your house every other week? And do a Bible study. Czy chciałbyś, skoro będzie Ci tak, tak ciężko przechodzić popołudniami, czy chciałbyś, żebyśmy zorganizowali u Ciebie studium biblijne w domu? And, and drink coffee. I po prostu pi, będziemy sobie pić kawę i czytać Biblię. A więc zrobiliśmy to przez sześć miesięcy. A więc my wprowadziliśmy go w kierunku uczniostwa. I dlatego później zapragnął więcej i poszedł do seminarium. Stał się dojrzałym chrześcijaninem. To była służba Pawła. This is my ministry. I to jest również moja służba. If a leader, this is your jest, jeśli jesteś liderem, to na tym polega Twoja służba. My, liderzy, po pierwsze ogłaszamy Jezusa Chrystusa. Może czasami w sklepie, może czasami have to na ulicy. Nie musi to być w kościele koniecznie. Gdy robimy zakupy, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, we Jesus, ogłaszamy Jezusa. We warn people, my napominamy ludzi. We teach with all wisdom, nauczamy we wszelkiej mądrości, so that we bring people into maturity. tak, żebyśmy mogli ich przyprowadzić albo żebyśmy mogli sprawić, że będą dojrzali. Co jest mature individual? I o co chodzi z tą dojrzałością? Kto jest dojrzałym chrześcijaninem? Number one. Po pierwsze. A is who is saved. Dojrzały człowiek to ktoś, kto jest zbawiony. Ktoś, kto jest pewien swojego zbawienia. Ktoś, kto wie, ma świadomość, że ich chryzna jest w niebie. To jest fundament A więc tu i teraz, dzisiaj wierzę, że jesteście pewni swojego zbawienia, macie pewność, że wasza Ojczyzna jest w niebie. Czasami pytam ludzi słuchaj, czy idziesz do nieba?: They answer, I hope so. A oni na to, mam taką nadzieję, być może. That's a bad I to jest naprawdę zła odpowiedź. That's, that's a bad I to jest naprawdę zła odpowiedź. I'm going to ja wybieram się do nieba. Amen. We are saved. Jesteśmy zbawieni By grace. przez łaskę. Efezjan Czasny rozdział drugi. Nie chodzi o uczynki. Jesteśmy zbawieni z tego powodu, co Jezus zrobił na krzyżu. Mam pewność wiecznego życia. Ponieważ Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, perish, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miał życie wieczne. Powiedziałem pewnemu greckiemu Księdzu. Co twój kościół, kościół prawosławny naucza, czego kościół naucza na temat zbawienia? Zapytałem tego prawosławnego księdza, czy, czy Biblia naucza, czy kościół naucza, że możemy mieć pewność zbawienia, tak czy nie? He said no. A on na to mówi, że nie. I said, wow. a ja na to, wow. Biblia mówi 1:14 Jana. List Jana mówi, mówi pisze do was, żebyście wiedzieli, że macie. Dlaczego Jan pisze, pisze pierwszy list Jana? Now, if I ask this question in a, in a church, Very few people would be able to answer. Gdy zadaję to pytanie w kościele, zwykle ludzie nie odpowiadają. Mają problem z odpowiedzią. And John tells us why he wrote John. A Jan odpowiada, dlaczego pisze pierwszy Jana. I write this, pisze do Was, so that you may know żebyście wiedzieli past tense. W w żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Chcę, żebyście wiedzieli, wiedzieli w czasie przeszłym, że macie życie wieczne. Aleluja. Oto dlaczego do was piszę. Piszę, byście wiedzieli, że macie życie wieczne someone said said Im Catholic. Mówię do człowieka słuchaj, czy jesteś narodzony na nowo, a na to ja jestem Katolik. would say mouth wiedziałem. Jaka będzie odpowiedź zanim w ogóle on otworzył swoje usta, ale i tak zadałem mu to pytanie. I knew what he was going to say before he opened his mouth, but I asked the question anyway. Wiedziałem, co mi odpowie, ale i tak zadałem to pytanie. Are you born again? Czy jesteś narodzony? na nowo he said to me, I'm Catholic. A on na to: Jestem katolikiem. I said, I know. Are you born again, Catholic? E, więc mówię: Wiem, ale czy jesteś narodzonym na nowo katolikiem? So, I spent the next minut minutes explaining to him how he was to be born again, and then I said to him. Would you like to be born again? Now? He said yes. a, a więc przez 20 kolejnych minut yy, wytłumaczyłem mu co to znaczy być narodzonym na nowo i po tym, jak mu to wytłumaczyłem, zapytałem, czy chciałbyś być narodzony na nowo teraz i na to on odpowiedział tak. Tak. Więc on powiedział tak yes. i wtedy poprowadziłem go do Chrystusa. So, the first thing is this. A mature individual is someone who is saved. Więc pierwsza rzecz jest taka. Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto wie, że jest zbawiony. Po, po drugie. Dojrzały chrześcijanin to jest ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym. To jest dojrzały chrześcijanin. Jeśli jestem dojrzałym chrześcijaninem, to muszę być napełniony Duchem Świętym. W 73 roku oddałem swoje życie Jezusowi. A w 74 roku zostałem napełniony Duchem Świętym. To było jak Acts 2 Pentecostal to było tak, jakby, jakby w, dzieje, w dzieje apostolskie, drugi rozdział. To, to było takie doświadczenie. Ale to nie wystarczało. Paul w liście do Efezjan w piątym rozdziale mówi słuchajcie, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. He's writing to born again Christians. I pisze do nowonarodzonych chrześcijan. They're born again, they have the Holy Spirit already. Są narodzeni na nowo, mają Ducha Świętego już. A on mówi słuchajcie, musicie cały czas być napełnieni Duchem Świętym. A mature individual is someone who is moving In the power of the Spirit. Dojrzała jednostka to ktoś taki, kto je, to porusza się w mocy Ducha Świętego. Someone who keeps in step with the Spirit. Ktoś, kto idzie krok za krokiem za głosem Ducha Świętego. To jest naprawdę dobrze, to jest lepsze rozwiązanie, żeby, żeby podążać za Duchem Świętym. W piątym rozdziale Listu Świętego Pawła do Galacjan. Paweł mówi o tym, żeby trzymać się Ducha Świętego lub kroczyć z Duchem Świętym. Galacjan, 5, rozdział. Y, ponieważ żyjemy w Duchu, ponieważ jesteśmy w Duchu, to trzymajmy się Ducha Świętego lub. Czy możesz otworzyć? Galacjan 5, 5, What? What was 25. It? 5.25. Czy ktoś może przeczytać, czy ja Jacek mógł... Since we live by the spirit Jeśli żyjemy w duchu, zgodnie z duchem też postępujmy. Let zgodnie us... z duchem postępujmy. W angielskim, let me explain. W angielskim jest trzymajmy się ducha świętego lub podążajmy za jego śladami. So a mature individual is someone who is keeping in step Dojrzały chrześcijanin to jest ktoś taki, kto chodzi w Duchu Świętym. Gdy to czynisz, gdy jesteś w Duchu Świętym, to to jest niesamowita rzecz. Zeszłego tygodnia mieliśmy spotkanie i byłem jednym z mówców na tym spotkaniu. I gdy siedziałem, i looked i gdy tam byłem, na tym spotkaniu, to rozjeżdżałem się. I odczułem, że Duch Święty przemawia do mnie odnośnie dwóch osób w, w tym pomieszczeniu. I Duch Święty dał mi słowo dla tych dwóch osób. And there came a moment when I moment, kiedy być i publicznie Speak those words over those men. i przyszedł taki moment w trakcie tego spotkania, że publicznie musiałem mieć odwagę, by publicznie wypowiedzieć te słowa na forum. I zacząłem przemawiać do tego pierwszego, do tej pierwszej osoby. I ten człowiek zaczął odpowiadać. Łzy zaczęły płynąć z jego oczu. Musiałem się with z spirit. I musiałem być, y, pod, podążać za Duchem Świętym. Tak wiele razy byłem w Afryce, w Nigerii. And when, when I go to Nigeria, Gdy jadę do Nigerii, to, to naprawdę trzeba, to jest potrzebne, to jest niezbędne, by podążać za Duchem Świętym. Nie go do Nigerii, tylko to preach. Nie jeżdżę do Nigerii tak po prostu, żeby tylko głosić. A can talk. Wiecie, czasami, czasami osioł, Pan Bóg sprawia, że osioł może mówić. God want me to get up in and talk. Bóg nie chce, żebym tylko leciał do Afryki, żeby, żeby sobie pogadać. Jesus didn't just talk. Jezus po prostu tak sobie nie mówił rzeczy. You're not in the world just to talk. Nie jesteś na świecie postawiony po to, żeby tak sobie tylko mówić. Nie jesteś w tym świecie postawiony i powołany z niego, żeby tak sobie Jest, tylko mówić. Jest jeszcze jeden poziom. Bóg chce, żebyś wkroczył do następnego poziomu. Nie jestem tutaj również, żeby wy żeby swoją wolę. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie robić, co nam się podoba. Mamy Pana. Gdzie Ty idziesz, tam ja idę. Gdzie co Ty mówisz, ja mówię. Gdzie Ty idziesz, ja idę. Gdy Ty what, mówisz, ja mówię. What do you want to do? Co chcesz robić? What do you want to do, Lord? Co Ty, Panie, chcesz, żebym zrobił? Can I keep in step with you? Czy ja mogę się trzymać tego, co Ty chcesz? And do mogę robić to co, co ty mi każesz, co, mówić to co ty mi każesz? A pewien sermon. He is what's going to happen to you in the future. Przyjechał pewien mówca do naszego kościoła, zwrócił się do czterech osób, między innymi do mnie i powiedział mi o to co się stanie w przyszłości w twoim życiu. Po prostu ten kaznodzieja trzymał się Ducha Świętego, wkroczył w Duchu Świętym. I powiedział mi, słuchaj, będziesz miał międzynarodową misję. Będziesz w miejscach, w których, w miejscach i w państwach, o których nigdy nawet nie śniłeś. I oto co zrobisz, tak więc ten kaznodzieja tego wieczoru przekazał prorocze słowa dla czterech osób. Kilka miesięcy później byłem uczestnikiem pewnej konferencji. Byłem w takiej małej grupie w trakcie tej konferencji, żeby się modlić. Kobieta przeszła przez cały ten pomieszczenie. I was just finishing my prayer time when she walked across the room and she touched me on the shoulder. kończyłem właśnie moją modlitwę, gdy ona podeszła do mnie przez cały ten pokój, przez cały ten to miejsce i dotknęła mojego ramienia. The moment she began to speak, I recognized her voice. Gdy tylko zaczęła do mnie mówić, rozpoznałem jej głos. She said to me, "I have a word from the Lord for you. Would you I... like me to speak?" Powiedziała do mnie tak, słuchaj, mam dla Ciebie słowo od Pana, czy chciałbyś je usłyszeć? I wiedziałem, co to za osoba, znałem ją, wiedziałem, jako, że ma wspaniałą reputację i powiedziałem, tak, chcę. Widzę Ciebie z mikrofonem w jednej dłoni i z Twoją... Twoim notatnikiem w drugiej you are other people's sermons. i widzę Cię, jak mówisz kazania, kopiujesz kazania innych osób. God has made you and Ale Bóg stworzył Cię jako unikalną istotę. Put the Bądź the sobą. Put the away. Odłóż ten swój notatnik God has made you unique and original piece so Ponieważ Bóg uczynił cię oryginalnym i unikalnym I I see you with a microphone in one hand and the Bible in the other speaking to thousands of people Teraz widzę się z mikrofonem w jednej dłoni i z you biblią are, w drugiej dłoni. Jak przemawiasz do tysięcy you don't osób. Jesteś unikalny. Nie musisz nikogo kopiować. Jesteś unikalną istotą Bożą. Nie musisz nikogo naśladować. A gift of knowledge. She knew something about my life ta osoba właśnie miała miała dar wiedzy wiedziała coś o moim życiu I was trying to be somebody else. ja po prostu chcia, starałem się być kimś innym I did have a notebook. miałem faktycznie taki notatnik I, i nie byłem wolny i byłem oryginalny i wasn't original and unique. Nie byłem oryginałem, nie byłem unikalny. Kilka miesięcy później, jak otrzymałem te wszystkie proroctwa, to pojechałem do Afryki po raz pierwszy. Wziąłem sobie ten notatnik ze mną. After I potem, jak mówiłem po raz pierwszy, pierwszego wieczora, to przeszedłem z powrotem do hotelu i wyrzuciłem ten notatnik. Bo zdałem sobie sprawę, że dalej próbuję po staremu. Ponieważ nie wiedziałem, nie znałem żadnej drogi. Free, I was not unique and original yet. Nie byłem wolny jeszcze, nie byłem jeszcze oryginalny i nie byłem unikalny. Ten wieczór był, naprawdę, to, to głoszenie moje było straszne. I Naprawdę Bóg mnie przekonał, wyrzuciłem ten notatnik. And then I, began to pick up the Bible. I wtedy zacząłem, zacząłem brać do ręki Biblię and was myself. i zacząłem być sobą. I zacząłem głosić Ewangelię tak, jak Bóg to zaplanował. Bóg sprawił, że jesteś unikalny i oryginalny. Nie musisz naśladować innego kaznodziei. Tak więc jedna z tych is, rzeczy, o, która świadczy o dojrzałości, saved. To, to jest to, że jesteś zbawiony i wiesz and o tym. Druga to taka, że jesteś na, napełniony Duchem Świętym. In step with the Podążasz za głosem Ducha Świętego. Oh. Po trzecie, who is -like. to jest ktoś, kto jest jak Chrystus. Dojrzały chrześcijanin jest taki jak Jezus, and if you want to read something about this, I jeśli chcecie się o tym dowiedzieć, to otwórzcie W domu w zasadzie możecie otworzyć Filipian II. Pierwsze 11 wersetów. I on mówi o gdzie Paweł mówi o tym, że powinniśmy być jak Chrystus. Że nie powinniśmy patrzeć tylko na swoje własne interesy, ale również na dobro drugiego człowieka. Widzicie, Jezus gdy przyglądamy się życiu Jezusa Chrystusa, to On zawsze okazywał zainteresowanie drugiej osobie. even before stawiał niejednokrotnie te osoby nad sobą. W mojej Biblii jest napisane w liście do Filipian, że nie powinniśmy patrzeć tylko na swoje własne interesy. Ale powinniśmy też przyglądać się, co jest dobre dla innych. I o to, jaki był Jezus. Werset piąty mówi, że takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie. are Zostaliśmy powołani, żeby być jak like Chrystus. On nie był selfish, Julia. Samolubny, egoistyczny. He said, foxes have holes. Mówił tak. Mówił, lisy mają nory, a ptaki niebieskie mają gniazda. Ale syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Wciąż się poruszał, wciąż podróżował, looking after the interests of other people. Dlaczego? Dlatego, że wciąż zależało mu na, dobr, dobrze, na dobru innych ludzi. A więc dojrzała osoba to taka, która jest zbawiona, która jest napełniona duchem. I która jest jak Jezus. Po czwarte. Ktoś, kto ma jakieś, jakieś obdarowanie. Tak. Więc są dary Ducha Świętego w Efezjan 4 rozdziale z chrześcijowami, apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów, nauczycieli. Ręka w górę, jeśli jesteś pastorem. Mogę podnieść rękę? Hands up if you're an Ręka w górę, jeśli jesteś ewangelistą. Hands up if you're a jeśli jesteś nauczycielem. Hands up if you're an jeśli jesteś apostołem. Jacek jest. Hands up, Jacek. Są jeszcze inne dary w Rzymian 12 rozdziale. Some have the gift to, to encourage. A więc dar podnoszenia na duchu. We are all called to encourage, but some have a special gift of encouragement. Wszyscy jesteśmy do tego powołani, żeby podnosić na duchu, ale niektórzy mają taki szczególny dar zachęcania lub podnoszenia na duchu. There's there's another gift in Romans 12, leadership. Inny dar to dar zarządzania. I will leave you to look at what those gifts are. Przestudujcie to, co tam jest napisane w później sobie w Rzymian 12. to 8. Do 12 5 do 8. To są dary Ducha Świętego. Widzimy również dary Ducha Świętego w 1 Koryntian rozdziale 12. We have prophecy. Paul says, I wish my desire is that you all prophesy. Paul mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Paweł. Paweł. Ah, ok. Paweł. Paweł said, I wish you would all prophesy. Paul, Paul powiedział, Paweł powiedział, życzę sobie, żebyście wszyscy prorokowali. I'm getting lazy here, you see. So, so we have. We have Więc mamy proroctwo. We can all prophesy. Wszyscy możemy prorokować. I went to a school of prophecy for 18 months. Byłem w takiej szkole prorodzkiej przez 18 miesięcy. Once a month. Co miesiąc? Every Monday. W każdy for one and a half years. School of Prophecy was great. Przez dłuższy czas szkoła prorocka. Ale najbardziej niesamowite było to, gdy dwójka ludzi prorokowała nade mną i po tym przemieniłem się tak, że nigdy już nie byłem taki sam. The impact on my life was, Wpływ tych proroczy na moje życie był niesamowity. I wtedy sobie pomyślałem, ja również chcę prorokować nad innymi ludźmi. Nie jestem jeszcze prorokiem, ale pewnego dnia chciałbym ten dar osiągnąć. As we eagerly desire, God gives. A gdy tak bardzo pragniesz czegoś, to Bóg daje Ponieważ Duch Święty udziela tych darów w proporcjonalnie do tego, jak bardzo tego pragniesz. Jeżeli nie pragniesz tego, jeżeli się o to nie modlisz, to nie przyjdą te dary. Im bardziej tego pragniesz, im bardziej się o to modlisz, to tym bardziej Bóg Ci to daje i chce dać. Kiedy te dwa on me, do mnie, to sobie, aha! Gdy te dwa potężne proroctwa przyszły do mojego życia, to pomyślałem sobie, aha, ja też będę prorokował nad innymi i ich uwalniał do służby, tak, żeby oni byli uwolnieni. So, prophecy is one gift. A więc proroctwo to jest jeden z darów. Mówienie językami to jest inny z darów. Nie we had ostatnio mieliśmy in our church. With an Nie pamiętam, już kiedy ostatnio w naszym kościele było, była, była modlitwa w Duchu Świętym z interpretacją, z tłumaczeniem tego tej modlitwy. It's, I, I can't remember. It's too long. Naprawdę to było dawno. When there is a public tongue, there should be a public, public interpretation. That's another gift. Gdy ktoś modli się publicznie na językach, to powinno być wytłumaczenie, powinno przyjść tłumaczenie języków. Czasami robimy takie konferencje na temat We języków. Could do on Czasami konferencje na temat prorokowania. Ale jest pewne niezrozumienie w tym wszystkim. Wiecie, dzisiaj nie, nie dam rady się uporać ze wszystkim. I just want to bring something to your attention. Chciałem tylko wam zakomunikować pewne problemy. There the gift of prophecy. Jest dar proroctwa. And tongues. I języków. And interpretation of tongues. I również tłumaczenia języków. And the gift of wisdom. I mądrości, dar mądrości. <laughs> Without the gift of wisdom, Jesus in John 8 they would have stoned the woman. Bez daru mądrości, który posiadał Jezus w Jana 8, w Ewangelii Jana 8, ci ludzie ukamienowaliby kobietę cudzołożną. Jezus robił coś, co pozornie było bez sensu, ale tutaj operował, objawiał się dar mądrości. Kiedy chcieli woman, kobietę, said do gdy chcieli ci ludzie ukamionować stołożną kobietę, to On im powiedział ktokolwiek z was jest bez winy, niech pierwszy in, rzuci kamieniem. W czwartym rozdziale Ewangeliana do Samarytanki Jezus mówi miałaś pięć mężów. A ten, z którym żyjesz teraz nie jest twoim mężem. To był dar wiedzy. Jest jeszcze dar uzdrawiania, dar czynienia cudów. Niektórzy z Was są chorzy. Po przerwie obiadowej będziecie mogli na to odpowiedzieć, możecie mogli przyjść i modlić się. Być może przyjdziesz do przodu i powiesz, tak, chcę prorokować. Prophecy. Tongues, interpretation of tongues, miracles, Języki, healing. tłumaczenie języków, e, cuda i uzdrawianie. What else is there? Co tam jeszcze jest? Mądrość. E, wiara. Faith. Wisdom. Wiara to po prostu tam nie chodzi o taką zwykłą wiarę. To jest gifts z the Holy Spirit, faith. To jest jeden z darów Ducha Świętego, wiara. Dał mi dar wiary, żebym mógł wierzyć w to, żeby mogę wybudować szkołę w Afryce. Gdy powiedziałem ludziom, będę budował szkołę w Afryce, to niektórzy powiedzieli, Jesteś spariatem. Przecież musimy kupić ziemię. Sama Ziemia kosztowała 50 tysięcy funtów. Tylko Ziemia. A potem musieliśmy 500 milionów, 500 tysięcy, przepraszam, I, I didn't have zgromadzić, żeby wybudować resztę. A ja nie miałem żadnych pieniędzy. Ale Bóg użył w moje serce Coś, co wymagało wiary. Nie mówię o ciężkiej, ciężkiej pracy. Mówię o wierze. Dojrzała jednostka dojrzały chrześcijanin to również ktoś, kto jest obdarowany. Oto są moje dary. Pozwólcie, że wam dam listę. Jestem ewangelistą. Przeprowadzam ludzi do Jezusa. Mam dar podnoszenia na duchu, zachęcania. To są moje takie dary, które nie przychodzą nie odchodzą, są permanentne. Ale daje mi jeszcze inne dary, jak dary Ducha Świętego. I ty też możesz to mieć, ty też masz to. The, kind of things. Okay. the, the fifth thing Szósta rzecz. Dojrzała jednostka, dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto stoi na swoich własnych nogach. Jestem mocny, jestem silny. To nie jest tak, że nie potrzebuję nikogo. Potrzebuję. Nie mówię tutaj, jestem mocny, jestem silny, więc nie jest mi potrzebny Kościół. Wszyscy potrzebujemy braci i i oni potrzebują nas. Ludzie potrzebują Ciebie. I świat potrzebuje Ciebie. Bóg dał Ci pewien, pewnych szczególnych ludzi, którzy, których postawił wokół Ciebie, właśnie Ciebie, żeby Ci pomagali. Few years ago I experienced something terrible. Kilka lat temu zdarzyło się w moim życiu coś strasznego. I wtedy ludzie dookoła mnie przybiegli, żeby mnie wesprzeć, żeby mi pomóc. Bo mnie kochali. Pomogli mi. Ale jednak w pewnym momencie mojego chrześcijańskiego życia Bóg pozwolił mi stać na moich własnych nogach. Nie jestem już niemowlakiem. Nie jestem na mleczku. Paweł pisze do, do chrześcijan, słuchajcie, wciąż potrzebujecie mleka. A, ale bądźcie silni w Jezusie. A mature individual is someone who can stand on their own feet. Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto już nie jest niemowlakiem, stoi na własnych nogach. Paul the apostle was such a person. I Paweł był właśnie taką osobą. Jezus właśnie taki był. And the, and the I ostatnia rzecz, siódma, Dojrzałych chrześcijanin, to ktoś, kto jest błogosławieństwem dla innych. Wiecie, Wszyscy chcemy być błogosławieni. A my... I nie ma w tym nic złego nie ma nic złego w błogosławieństwie. Bóg chce nas błogosławić. Ale my nie musimy być 100% we are to be a blessing. ale nie możemy się tylko i wyłącznie w 100% na tym koncentrować. Chcemy my również być błogosławieństwem dla innych. Gdy oddajesz swoje życie, nawet gdy to boli, even when life is difficult. nawet gdy życie wtedy jest bolesne, when you do something for somebody. gdy czynisz coś dla swojego bliźniego, when you are a blessing, gdy jesteś dla niego błogosławieństwem, Biblia mówi, gdy you Refresh others, you yourself will be refreshed. Biblia mówi, gdy odświeżasz innych czy błogosławisz innych, to sam będziesz błogosławiony. When you refresh others, you will be refreshed. Gdy podnosisz na duchu innych, ty zostaniesz podniesiony na duchu. Some of us sing that song. Bless me Lord, bless me Lord. Bless me, Lord. Niektórzy śpiewają tą bless pieśń. Me, Lord. Błogosław bless mnie, Panie, Lord. błogosław mi Panie, błogosław mi Panie. You know, Ale wiecie co? Oprócz tego istnieje coś innego. My chcemy być błogosławieństwem dla bliźniego. kogo dzisiaj będziesz błogosławił i kogo jutro chcesz błogosławić? Powiedziałem pewnemu mojemu przyjacielowi. Cielowi, że będę się żenił. Powiedziałem tydzień temu przyjacielowi, że za trzy tygodnie biorę ślub. Prawda. Aha, i to była kobieta, więc ona napisała do mnie i y, y, y, y, przekazała mi tą wiadomość. She said, Dear Andy, I powiedziała mi, kochany Andy, I am so happy, You told me you're going to get married. Drogi Andy, tak się cieszę, że powiedziałeś mi, że, że się żenisz. Wiecie, tak po prostu, ona napisała tą kartkę. To jest tylko kartka. To jest naprawdę niewiele. Lubicie otrzymywać kartki? Lubicie otrzymanie ładne kartki? Czy lubicie otrzymywać y, miły list? E-mail, like nice Może czasami ten list ma w sobie jakiś y, y, czek z jakąś sumką. Cash. Może, może, może po prostu banknot. It's nice to such a thing. Naprawdę fajnie jest takie rzeczy otrzymać. But you know, it's more to give than to Ale wiecie, że, że bardziej błogosławionym jest dawać niż otrzymywać? Is such a blessing to, give. to jest niesamowite błogosławieństwo, gdy dajesz. And I'm not just talking about money now. I nie mówię teraz tylko o pieniądzach. Time, mówię również o czasie. Talents. Mówię o talentach. And mówię o bogactwie. Time, treasure... Możesz być błogosławieństwem, gdy dajesz swój czas time, czyli te? Możesz miłować kogoś? Scotland one day like e, Głosiłem kiedyś w Szkocji i podeszła do mnie kobieta i mówi: Słuchaj, chciałabym donować, dać ci mój dom. I powiedziałem dziękuję bardzo. me Proszę, żebyś mi go dała. was blessing. Ona była błogosławieństwem. woman, a widow, ta osoba wdowa, two teenage miała dwóch nastolatków, nastoletnich synów. one którzy posiadali dom. She gave the house to our ministry. Miała dwóch synów na letnich, trust, Posiadała jeden dom, ale oddała go na, na służbę. E, sprzedaliśmy dom i daliśmy wszystkie pieniądze. wszystkie pieniądze na budowę szkoły w Afryce. Aleluja. That's your 500 000. No. Ja mówię, że to twoje 500 tysięcy. brakuje. 33. Okay. 33 only. Okay. Yeah. Mówi, że nie, to było tylko 33 tysiące. Duch Święty przemówił do tej kobiety podczas spotkania. I powiedział jej, oddaj temu człowiekowi swój jedyny dom. Hmm. The first time I went to Nigeria, I came back to Heathrow, I fell on the floor. Pierwszego razu, gdy powróciłem z Nigerii, to przy, wylądowałem na Heathrow i upadłem na ziemię, uklękłem na ziemi and I, kissed the floor. i pocałowałem y, ziemię. And I powiedziałem, God, God, Boże, już więcej nigdy nie pojadę do Nigerii. It is finished. To już jest koniec. Amen. Amen. I wciąż jestem na tym lotnisku, na podłodze, wszyscy się na mnie gapią. W ogóle nie mieli pojęcia, jak jest w Nigerii. Naprawdę Nigeria nie jest dla początkujących. To nie jest tak jak w Ugandzie czy w Kenii. Powiedziałem Panie Boże, w życiu tam nie wrócę. Za rok znowu poleciałem. I kolejnego dnia roku znowu. I za kilka tygodni gdy się ożenię, Moja żona, jeśli Pan Bóg zechce, My razem polecimy tam we wrześniu. Like a has Bo to jak, jest jak cud. In here. Tu, w sercu. This, this Greek man Ten Grek, który stoi przed wami, is in jest zaangażowany w służbę w Nigerii. Ale musimy być posłuszni głosowi Ducha Świętego. Nie chciałem wracać. Naprawdę nie chciałem lecieć z powrotem. Teraz czasami mi się zdarza, że mówię Bogu, kiedy to się skończy? Może wyślij mi do Ameryki. Gdzieś, gdzieś gdzie jest dobrze i miło. Na przykład do Polski. Moje życie nie jest moim Moje życie nie należy do Mnie. I have a Mam swojego Pana. And he's the best. I On jest najlepszy. He's a good, good father. Bóg jest sing? naprawdę dobrym Ojcem. Do you sing that song? Czy śpiewacie czasami tę ten, ten, pieśń? That's who he is. Oto kim jest. He's a good, good jest dobrym, dobrym Ojcem. Dobry. Dobrym, dobrym ojcem. Oto kim jest. And who am I? A kim ja jestem? I'm loved by him. Jestem przez niego kochany. That's a new song we are singing now. Mamy taką nową pieśń, którą właśnie teraz śpiewamy. You're a good, good, good father. Jesteś dobrym, dobrym, dobrym ojcem. That's who you are. Oto kim jesteś. And I'm loved by you. A ja jestem przez Ciebie kochany. That's who I am. Oto kim ja jestem. I kochani, wszystko co on robi jest perfekcyjne. Wszystkie jego drogi są wspaniałe. That's what Job said. Oto właśnie co mówi Hiob. You give, you take. Ty Job dajesz i odbierasz, mówi, mówi Hiob. Pozwólcie, że podsumuję. Dojrzała jednostka, dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto wie, że jest zbawiony. Ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym. Obudziłem się dziś rano i tak dobrze mi się spało. miałem gorącą prysznic. Obudziłem się, wszedłem pod gorący prysznic. I powiedziałem, Panie, dotknij mnie Duchem Świętym. Fill me, Lord. Wypełnij mnie Duchem Świętym. Dojrzała jednostka to ktoś, kto jest taki jak Chrystus. Ktoś jest obdarowany, kto ma dary. Ktoś, kto nie jest już nie stoi na własnych nogach. I ktoś, kto jest błogosławieństwem dla innych. Kochani, bądźmy błogosławieństwem dla innych, tu i teraz. Bądźmy błogosławieństwem, tu i teraz. Zbliżmy się do Boga i powiedzmy, tutaj jestem, oto jestem, Panie. Tak mocno pragnę duchowych darów. Przychodzę dzisiaj przed Twoje oblicze, Panie. Cokolwiek chcesz zrobić z moim życiem, to ja Ci je oddaję. Oto na co Bóg oczekuje, czego Bóg oczekuje. On chce mężczyzn i kobiet, którzy się Jemu poddadzą. Jeśli jesteś dostępny, to się jeśli poddasz się Jemu, to masz kwalifikacje niezbędne do tego, Lord, żeby służyć. I am available. Panie, ja się Tobie poddaję. I am Jestem do Twojej dyspozycji. Do with me what you want to do. Zrób z moim życiem cokolwiek chcesz. Wiecie, przez moje życie ostatnio byłem na 98% przekonany, że powinienem być samotnym mężczyzną. I mówiłem Bogu, Panie, jeśli chcę, żebym był nieżonaty, to w porządku. I naprawdę byłem szczęśliwy. Ale Bóg miał dla mnie niespodziankę. Wiecie, i z tego też jestem szczęśliwy. Ale jeśli najpierw ale jeśli poszukujesz najpierw królestwa Bożego, Seek His first. poszukuj królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Do not be of or nie, nie bój się niczego ani nikogo. Don't be, don't be for your nie obawiaj się o swoją przyszłość. Don't be afraid of what may or may not happen to you. Nie obawiaj się tego, co może się Tobie nie przydarzyć. Kochani, teraz krótka modlitwa i potem przerwiemy na przerwę obiadową. I przy kolejnej sesji już nie będę mówił zbyt dużo, ale po prostu damy się modlitwie. Tak więc, kochani, miejcie zrelaksowany czas podczas przerwy obiadowej i wróćcie na tą najważniejszą z dzisiejszych sesji. The most is the last one. I najważniejsza z tych sesji to jest ta, ta właśnie ostatnia. Shall we stand? Czy powstaniemy do modlitwy? Maybe you'd like to put your hands like this. Chciałbyś swoje ręce w ten sposób trzymać? Przyjmijmy taką postawę przyjmowania, odbierania. Panie, dziękuję Tobie za Twoje olbrzymie błogosławieństwo. Dziękujemy Tobie, Królu. Oddajemy Tobie chwałę. Heavenly Father, we worship you. Ojcze Niebieski, my oddajemy Tobie chwałę. Jezu, my oddajemy Tobie chwałę. Jezu, my kochamy Ciebie. Panie, miejmy czas taki krótki, w którym będziemy się modlić swoimi słowami, swoją modlitwą własną. Oddajmy Bogu chwałę. Panie, błogosławimy Twoje święte imię. Panie, błogosławimy Ciebie. My chwalimy Ciebie. Boże Ojcze, jesteś w niebie, my chwalimy Ciebie. Oddajemy Tobie chwałę. Ty dałeś nam tak wiele. Panie, Ty wyrwałeś nas z ciemności do swojej cudownej światłości. Od panowania diabła do panowania Boga. Panie, i sprawiłeś, że jesteśmy zbawieni. Zbawieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie prosimy cię abyś był z nami Abyś zbliżył się do nas gdy się modlimy Dziękujemy tobie za to pożywienie które będziemy spożywać Dziękujemy że nas Dziękujemy Tobie za to, że Ty również duchowo nas nakarmisz, we are hungry for you. bo jesteśmy głodni Ciebie. Lord, heal your people, we pray. Panie, uzdrawiaj swój lud. Spotkaj się ze swoim ludem. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.